Witajcie, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Cinema podcastu. E, wita się z Wami Grzesiek, czyli Piku z blogu Pikultura. Cześć! I wita się z Wami Adrian, znany czasami jako Laki z Filmwebu, bądź właśnie Adrian z blogu Krew z Oczu. Dzisiejszego dnia porozmawiamy e, o twórczości Yazuziru Ozu, a także omówimy dwa jego filmy, dwa jego mniej znane filmy. Postaramy się nie tylko pomówić o mało w sumie znanym w Polsce reżyserze, ale, ale również wycelować na rzeczy, które i tak prawdopodobnie nie znacie, nawet jeśli znacie tego reżysera. Ale zanim przejdziemy do tej tematyki, to chcielibyśmy omówić kilka spraw bieżących, takie ogłoszenia parafialne. I Piku wam opowie, po tym jak ja skończę, skończę omawiać moje kwestie, o pewnym portalu, na który, który startuje, w, w zasadzie już wystartował w tym tygodniu i na którym znajdziecie niniejszy podcast. A ja, a ja natomiast jeszcze skupię się kilka, na kilku kwestiach w dziedzinie właśnie podcastu, który teraz słuchacie. Pierwsza sprawa. Gareth już to kiedyś wspominał, natomiast no ja przypomnę, że chcielibyśmy słyszeć wasze komentarze, chcielibyśmy, żeby ukierunkowano nas, w jaką stronę powinniśmy iść w, w dziedzinie tego, co nagrywamy. Bo sami do końca jeszcze nie wiemy, jak to powinno brzmieć. Czy nasze podcasty powinny być dłuższe, czy lepiej, jeśli są krótsze, czy podoba wam się to, że tnę je konkretnie, bo naprawdę czasami wycinam 30-40 minut z tego, co my rozmawiamy i tak wychodzi godzina. Czy... Pasuje wam luźna rozmowa z wpadkami, z takimi off topicami, z takim odchodzeniem właśnie od tematu. Czy lubicie, lubicie po prostu słuchać właśnie dłuższe formy, czy jesteśmy czasami niekonkretni? W którą stronę po prostu powinniśmy iść, jeśli, jeśli chodzi o to, jak mówimy? Mhm. Mhm. Takie wskazówki będą naprawdę cenne. Również chciałbym po prostu usłyszeć od was, co sądzicie o dźwięku, bo ja tutaj bawię się z tym dźwiękiem, ale generalnie to mam kogoś innego, tak naprawdę mojego brata mam od masteringu i tego, jak to brzmi, a nie zawsze po prostu korzystam z jego, z jego pomocy. Czasami tylko i wyłącznie bawię się w podgłaśnianie i wyciszanie danych fragmentów. Czy to jakoś według was brzmi, czy nie? No, też nie jestem w stanie sam tego ocenić, więc bardzo chciałbym usłyszeć was, wasze opinie. Druga sprawa w kwestii podcastu. No właśnie, nasz podcast nazywa się Cinema Podcast. I często słyszę od słuchaczy, że my nagrywamy podcasty. O, otóż chodzi o to, że cinema, cinema Podcast to jest gra słów. Wyszło to wszystko z tego, króciutko, bardzo, że ja pracuję na poczcie i jakoś tam jakoś tam te posty post nam się wrzuciło w środek jako, że bardzo lubię to słówko już nie tylko z racji zawodu, ale w ogóle kojarzy się z postapokalipsą, tak e, <głos》>, kojarzy się z postpunkiem bardzo lubię to słówko i tak jakby pomyśleliśmy, że zarówno to, że nagrywamy po filmach, jak i to, że ja jestem tym pocztowcem, tak e, będzie w jakiś sposób, e, będzie w jakimś sposób takim słówkiem charakterystycznym no i że przesyłamy do was jakoś te nasze e, spostrzeżenia na temat filmów, tak tak, jak mieliście okazję od Ani usłyszeć wintrze, tak też stąd to hasło, no, więc cinema post, tak, brzmi jak poczta, poczta filmowa, tak samo postcast. to jest, to jest, brzmi jak podcast, tak, to jest gra słów, ale cast to też obsada, czyli chodzi tutaj o nas, no. To była taka po prostu gra słowna i musicie wiedzieć, że to jest coś takiego jak na przykład taki podcast, kulturalna audycja skóry. No brzmi jak kulinarna audycja skóry, faktycznie, że coś o gotowaniu, natomiast no po prostu dlatego, że autor tej audycji tak ma kulinarne zajawki, ale opowiada o, o generalnie kulturze ogólnie, a nazywa się skóra i... Tyle, to jest taka właśnie gra słówek, nie? Zrobiona specjalnie z ortografem, ale w tym wypadku, ale w tym wypadku, żeby po prostu zapadała w pamięć. Dlatego my nagrywamy podcasty przez D. To jest Cinema Podcast i no chciałbym, chciałbym, żeby po prostu jakoś nie było, nie było większych błędów, żeby nie było, że my szerzymy też jakąś inną pisownię, bo nie o to chodziło. Myślę, że co jakiś ta czas może będę to przypominał, bo też nie każdy, nie każdy będzie słuchał akurat tego podcastu. Ja no. myślę, że myślę, że warto robić takie tak. przypomnienia i takie wstępniaki, gdzie, gdzie omawiamy jakieś jeszcze sprawy bieżące bardziej mhm. luźno. Tak, bo przypominam tam Tomek Kopyra na przykład <laughs> uwielbia co 10 odcinków przypomnieć ludziom, że e podstawą piwa jest słód. Więc piwo nie jest wcale zupą chmielową, a zupą słodową. Jeśli on przypomina to ludziom, bo tak się, tak się utarło, to my, jeśli, jeśli faktycznie zapoczątkowaliśmy za jakąś, tak wśród naszych znajomych, bo wśród naszych znajomych głównie to słyszę, takie rzeczy, że nagrywałem podcasty, to ja, to ja to poprawiam i pewnie będę co jakiś czas starał się, starał się o tym przypominać. Więc nagrywałem podcasty, to jest cinema podcast. Chpiwo jest zupą słodową, A my nagrywamy podcasty. Mimo, że nazywamy się podcast. Tak. Dobrze. Lekcja odrobiona. Oddaję głos Pikowi, jeśli chodzi o pełną salę. Co to jest pełna sala? Okej, okay, no, pełna sala to jest nasz nowy projekt. Nasz w sensie z sporej grupki ludzi, nie tylko mój, Adriana i Gareta, bo jest jeszcze, jest jeszcze yy, tam kilka innych osób. Właściwie inicjatorem tego jest Marcin, który już u nas gościł chyba dwa razy w naszych podcastach. Yy, a, a co to jest w ogóle za projekt? No my zrze Zrzeszyliśmy kilka filmowych blogerów, których które są naszymi znajomymi i cenimy ich zdanie. Wiemy, że mają coś do powiedzenia na temat kina i lubią kino tak samo jak my. Więc postanowiliśmy założyć wspólny projekt dużego bloga filmowego, gdzie w jednym miejscu możecie Poczytać sobie recenzje ciekawych filmów, niekoniecznie, niekoniecznie blockbusterów, niekoniecznie mainstreamowych rzeczy. Troszeczkę chcieliśmy wam przybliżyć bardziej alternatywne rejony kina. Przede wszystkim taki, taki był, takie było główne założenie tego projektu, żeby się skupić na, na tym kinie troszeczkę mniej znanym, przybliżyć, że wcale nie musi być to kino tylko dla jakichś snobów, którzy siedzą w piwnicach i nie wychodzą z domu. Chodzi o to, że nie tylko kino amerykańskie jest warte oglądania, bo naprawdę coraz częściej się o tym zapomina, że w przestrzeni ogólnie takiej mainstreamowej mówi się tylko właściwie o kinie amerykańskie, ewentualnie u nas polskim, a, a my chcemy pokazać jeszcze Wam inne rejony, inne gatunki i, I po prostu inne kino. No ale. No co, nie, co nie znaczy, że będziemy pomijali blockbustery. Oczywiście tak, tak bo to też jest, też jest element kina, jak najbardziej, bardzo fajny, który, który, który stanowi. Fajne, fajną. E... Alternatywę dla alternatywy. Tak jest. <laughs> alternatywę <laughs> dla alternatywy stanowi, tak. Można tak powiedzieć. E, Okej. Okay. Mm, więc nasze podcasty będą się od tej pory ukazywać na, na, na tej stronie pełnej sali. Mm. Pewnie na blogi nasze też będziemy je wrzucać, ale, ale w tej chwili pełną salę będziemy traktować jako naszą główną bazę wypadową, że tak powiem. Nic się nie zmienia obsadowo, jeśli chodzi o, o nasz podcast. Czy może m, m, spodziewajcie się więcej gości, ale to jeszcze, jeszcze zobaczymy. Może gościnie właśnie, koledzy będą chcieli dołączyć, powiedzieć coś ciekawego, więc, więc może to się w tym kierunku zmieni, ale, ale generalnie pozostajemy mimo wszystko y, autonomiczni, nikt, nikt nas nie kupił. <grywia> <grywia> Uwielbiam to słyszeć. <grywia> tak. no. Więc nic się, nic się pod tym względem nie zmienia. No Także co, no, zapraszamy do, do pełnej sali z y, Adres pełna sala.pl. Zapraszamy na naszego Facebooka, gdzie, gdzie będą się to pojawiały jeszcze filmowe jakieś newsy, ciekawostki oprócz, oprócz regularnych artykułów. No i po prostu no, śledźcie pełną salę, bo myślę, że będzie warto. Tak, zwróciłeś uwagę na dwie fajne sprawy. Po pierwsze, trwa festiwal w Kans, więc obserwujcie pełną salę, jeśli chcecie się dowiedzieć mniej więcej, co tam się dzieje. A po drugie, tak, chętnie pozapraszamy właśnie gości. I postawię może taki już mały, mały wredny wymóg z mojej strony, ale jeśli macie dobry mikrofon i jeśli macie dobre słuchawki, jeśli nie wstydzicie się rozmawiać o, o kinie, to właśnie zapraszamy. Nie potrzebujemy oczywiście mieć jakiegoś super studyjnego mikrofonu, żebyście nagrali tutaj symfonię. No wystarczy po prostu, żeby to brzmiało. Wiem, że nie jesteśmy też tytanami brz brzmienia. No, oczywiście. Bywa, bywa, że, bywa. Tak, bywa, że mamy gorsze te, te podcasty, zwłaszcza, że jeśli mój specjalista tak od masteringu <śmiech> nie, nie jest akurat pod ręką, no... I, I nie jest chętny do pomocy Albo, albo ja za mało nalegam no. Natomiast, no natomiast Po prostu fajnie, fajnie jeśli będzie to Dość dobrze brzmiało i to jest, to jest jedyny wymóg A jeśli chcecie z nami pogadać Jeśli chcecie żeby to się rozkręciło To tak szukamy gości Szukamy nowych głosów Bardzo jestem chętny na dyskusję Oczywiście no Także jestem w stanie się poświęcić I montować kilka głosów więcej <śmiech> Kilka ścieżek tak Dobrze, myślę, że już omówiliśmy sprawy bieżącej, to w dość, no, dość szybkim nawet czasie. Przechodzimy do tematu odcinka. Przechodzimy do Yasujiro Ozu. I dlaczego w ogóle wybraliśmy takiego reżysera? Pomysł był dość spontaniczny, w zasadzie ja to rzuciłem, a Piku od razu mi przy, przytaknął. Tak, to jest ja fajne, jestem, tak, to ja jest fajne współpracy, że ja nawet nie przemyślałem jeszcze, czy robimy odcinek Ozu, a Piku już powiedział, że tak. No, bardzo chętnie. Akurat mało do tej pory znany przeze mnie reżyser, Adrian już znacznie bliżej się z jego twórczością zapoznał, a dla mnie to był dobry pretekst, żeby, żeby nadrobić kilka jego filmów, więc idealne dla dla mnie układ. A ten pomysł rzuciłem dlatego, że no ostatnio dużo mamy blockbusterów, natomiast chcielibyśmy wypełnić pewną niszę w polskim podcastingu. To też. Mało, mało kto mówi o filmach artystycznych. No, mówiąc, szczerze, mówiąc szczerze, my też się trochę boimy o tym mówić. Dlatego, że to wymaga w pewnym sensie poruszania pewnej świętości. W pewnym sensie poruszania rzeczy, które zostały już omówione w różnych opracowaniach. A my pochodzimy do tego trochę luźno. Sami często szukamy własnych interpretacji i czasami boimy się, że jeśli coś powiemy, to zostaniemy <śmiech> zmieszani z błotem, albo w ogóle ktoś, ktoś powie, że cały podcast do wyrzucenia, bo, bo pomyliliśmy się. No ale powoli prze przekraczamy tą barierę strachu, tak? Idziemy w OZU. Ja nie czytałem żadnej pracy o OZU, no ja też żadnej większej, więc wszystko to, co myślę o tych filmach, to, będzie, to będą, no dobra, w większości moje myśli, bądź podpowiedzi jednego z naszych słuchaczy, z naszych kolegów z filmów, w zasadzie nie tylko z filmów, bo brawa, pozdrawiamy cię, no spotka spotkałem osobiście, osobiście brawe akurat na festiwalu Pięć Smaków. To często był mi pomocny, jeśli chodzi o to, co pisałem o Ozu na filmwebie, a co on potem mi podpowiadał, żeby w jakiś sposób spojrzeć na, jego, na twórczość tego reżysera. Więc rzucamy się na świętość, jedziemy z Ozu. Okay. I zacznę od pytania, które oczywiście będzie prowokowało pochwalenie się, pochwalenie się ile ja filmów oglądałem. Grześku, ile oglądałeś filmów Ozu? No, razem z tymi, które będziemy omawiać, trzy. Do tej pory wcześniej widziałem Tokijską Opowieść, chyba jeden z jego najsłynniejszych albo najsłynniejszy film. A No i teraz widzieliśmy, widziałem, razem widzieliśmy dwa, dwa inne filmy, mniej znane. Nie wiedziałem o ich istnieniu, dopóki mi nie powiedziałaś. Nawet tytuły mi się nie obiły u uszy, czyli będziemy omawiać jedynego syna, i z z zieloną herbatą. A ty ile eee. widziałeś filmów Ozu? <laughs> ja widziałem 25 filmów e, Yazujiro Ozu. Taka ładna, ładna liczba w sumie, żeby wziąć się za Ogrąkło jego w miarę, można powiedzieć. No, e, tak. Filmy, które obejrzałem e, będą się plasować w różnych miejscach na rankingu jego filmów, Który, oczywiście nie stworzyłem żadnego rankingu. Teraz sobie w głowie tylko je układam. No. E, e, I... W sumie już, już jakoś, jak na początku zaczynałem przygodę z filmografią Ozu, to miałem trochę problem z interpretowaniem tego, co ja widzę. Zdawało mi się to wszystko takie sielankowe, takie proste, te historie w ogóle nie miały jakiegoś takiego pazura, jakichś takich zwrotów akcji. Dopiero później doczytałem, że sam ozu, sam ozu nie lubi, nie lubi nagłych zwrotów akcji. Zdaje mu się to takie nienaturalne, takie wymuszone od kina, takie wymuszone od samego widza, żeby zaskakiwać nas jakimiś, jakimiś zwrotami. Ozu woli przestawiać w zasadzie zwyczajne życie I co ciekawe robi to od samego początku Tak, to są, to są na pewno Naprawdę, przy, przynajmniej bazując na tych trzech filmach, których widziałem To są historie, które właściwie przydarzają nam się na co dzień i mm -hmm. Dopiero z szerszej perspektywy Jak spojrzymy Widzimy tam jakąś większą całość Jakieś dramaty życiowe Ale, ale kiedy, kiedy oglądamy poszczególne sceny Zdaje się nam, że widzimy codzienność Przynajmniej ja to tak odbieram fajnie, że dobraliśmy filmy z różnego okresu twórczości Ozu, czyli z przedwojennego i z powojennego, bo ciekawa sprawa, ja wolę ten okres przedwojenny i to jest, to jest coś wyjątkowego, bo chyba nie spotkałem się z osobą, która by lubiła te właśnie pierwsze filmy Nieme, Ozu na równi z na przykład taką późną wiosną czy tokińską opowieścią. No. Akurat jedyny syn jest to pierwszy film dźwiękowy Ozu. Yy, film jest z 36 roku, 1936 roku, więc yy, dźwiękowe kino na świecie już funkcjonowało ładnych parę lat, a, ale w Japonii to yy, w Japonii te kino nieme bardzo długo się utrzymywało, więc yy, yy, Film stworzył właściwie, kiedy dopiero te filmy dźwiękowe tam u nich zaczęły raczkować. Ale, ale bardzo, bardzo sprawnie moim zdaniem to zrealizował, o czym zresztą szerzej jeszcze powiem. Tak, w ogóle tam się cisną dwie teorie, jeśli w kwestii jednego syna, jeśli tam jeszcze tam wrócę do całej twórczości Ozu, ale jak już wspomniałeś o tym, to mi się wydaje, że to jest perfekcyjnie zrobiony film jak na coś nowego, bo tam jest dużo dialogów, tak? Kino, kino dźwiękowe, jak już wchodziło, wchodziło w tym wypadku w Japonii trochę później, ale jak już wchodziło, to na początku reżyser bali się troszkę używać tych dialogów. Tymczasem no, tutaj się pojawia teoria, czy Ozu po prostu tylko nie czekał na to kino dźwiękowe, czy on już nie miał przygotowanego wręcz takiego filmu, który napchał dialogami i tylko czekał, aż dźwięk wejdzie w końcu, żeby, żeby nakręcić coś takiego. No, to, też, to też właśnie teoria brawy i zgadzam się, że prawdopodobnie mogło tak być. No. Mogło oczywiście, bo rzeczywiście przygotował to skrupulatnie bardzo. A jeszcze wracając do całego, całego rozmiaru w kina Ozu, to wydaje mi się, że właśnie to jest fajne, że jego cała filmografia idzie razem z jego życiem po kolei jego pierwsze filmy zakwalają czasy studenckie ja uwielbiam po prostu te pierwsze filmy Dni Młodości możecie obejrzeć legalnie na, na YouTubie z polskimi napisami to nie jest jeszcze perfekcja tego co Ozu robił, ja uwielbiam film Tokiński Chór, co prawda już jest o takim okresie człowieka, gdzie szuka pracy a, ale wcześniej jeszcze nagrał taki fajny film o studiach, gdzie się podziały marzenia młodości a czy rzeczywiście on nagrywał te filmy mniej więcej w wieku studenckim? Nie, to jest trochę. Tro, zawsze to jest trochę później, zawsze on trochę wyprzedzał, wyprzedzał tam te okresy, tak, ale w jakiś sposób jego kino powolutku szło za tym cyklem rozbijania się człowieka. I w końcu do, dotarło już, jak docierał do tych ostatnich, ostatnich swoich filmów, no to, no to nakręcił, nakręcił taki film jak Koniec lata, który już opowiada o śmierci. Co prawda to był jego przedostatni film, ale ale cały cykl życia zostaje w jakiś sposób ujęty w całą filmografię Ozu. I... Zwiedzenie całej jego filmografii i obejrzenie to taka ciekawa przygoda właśnie, od młodości po starość można powiedzieć, tak? Tak, tak. I dużo mhm. osób mnie opieprzyło w sumie, że ja polecam w taki sposób, żeby zaczynać te filmy po kolei, ale sam, sam tak oglądałem. Sam oglądałem to, to po kolei i naprawdę bardzo mi się dobrze to oglądało i w każdym okresie znajdowałem i jakieś perełki i jakieś gorsze filmy, więc... Moim zdaniem to nie, to nie jest taki obowiązek, żeby, żebyście musieli zaczynać od tych największych arcydzieł, żeby się wdrożyć w to spokojne, bądź co bądź kino, takie spokojne, wyciszone, takie, które trzeba, trzeba wymaga w sumie jakiegoś skupienia. Ale te filmy spokojnie można oglądać od samego początku, zob zobaczyć tą drogę ewolucji. Wystarczy uzbroić się tylko w troszeczkę cierpliwości. No właśnie, mówiłeś, jeszcze jeszcze przytoczę jedną rzecz, bo mówiłeś, że te jego ostatnie filmy dotyczyły późnej starości, ale tak wspomnę tylko, że Ozów wcale późnej starości sam, mm -hmm. sam nie dożył, bo chyba zmarł w, w, w, w, w, w wieku 50 kilku lat. No dokładnie, dokładnie ci powiem, że w odszedł w wieku 60 lat. Według Aha, 60, dobrze. film webu. natomiast Wikipedia bodaj podaje, że tak, że 60 lat, no, więc nic się nie zmieniło. <grym> Okej, cały <grym> <grym> <grym> <Same> czas, <grym> w wieku 60 lat to chodzi. <grym> to. Dobrze. I to jest, to jest właśnie taka też ciekawostka, że warto poznać życie Ozu w pewnym momencie już śledzenia jego filmografii jak się ma kilka tych niemych filmów na początku kariery warto zobaczyć to życie Ozu przynajmniej ja tak podszedłem do tego bo w życiu Ozu ukrywa się kilka ciekawostek które rzutują jakoś na to co później zobaczymy w jego filmach no najważniejszą jest to, że Ozu, wbrew temu co ja myślałem, zobaczywszy już nawet późną wiosnę, to nie jest ojciec piątki dzieci z ośmioma wnukami, taka, taka głowa rodziny, myśliciel, który, który rodzinny człowiek, który zawsze każdemu doradzi. No może mieć takie wrażenie rzeczywiście po sensie mm -hmm. jego filmów, przynajmniej po tokijskiej opowieści, kiedy jeszcze nic o autorze nie doczytałem, to właśnie sobie wyobrażałem go jako, jako ojca wielodzietnej rodziny. Tak, tak so, dosłownie tak sobie, tak sobie myślałem, że tak to wszystko musi wyglądać. E, tymczasem Ozu przez całe życie był sam. E, on nigdy nie został zespatany jak, jak Noriko, bohaterka je, jego kilku filmów. E, on nigdy nie założył jakiejś własnej rodziny. On do końca życia opiekował się matką. Podobno był bardzo impulsywnym człowiekiem i podobno, a to nawet już nie podobno, bardzo dużo pił. E, wręcz używały się słowa alkoholik, wobec jego osoby. Tak patrząc na tą sylwetkę, patrząc na, przez pryzmat tej biografii tego, jak się go opisuje w życiu prywatnym, no można wysnuć, można wysnuć twierdzenia, że coś w tych spokojnych opowieściach się kryje. I mam wrażenie, że faktycznie, że to nie są tak sielankowe i tak proste opowieści, jak, jakby można, można się, mogło się wydawać. W tych filmach kryje się mnóstwo takiego podskórnego nieszczęścia. Te wszystkie piękne, się, piękne łzawe happy endy, e, które kończą te filmy, to one nie do końca powinny zostać, e, zostać odbierane tak jak, tak jak się od, je odbiera. Zawsze trzeba pomyśleć też, co się stanie, gdy już napisy końcowe, czy tam, czy tam plansza końcowa w filmach Ozu się pojawi. Co się dzieje dalej z postaciami? Co może się z, z nimi dziać? To, to już... To już nie zawsze jest happy end. To już nie zawsze jest takie, takie szczęśliwe. To jest mocno tego goryczą. Właściwie, znaczy na, na przykładzie dwóch z trzech filmów, które widziałem, to stwierdzam, że w, trzecim, w tym trzecim może trochę mniej, ale jednak też to jest taka jedna wielka niewiadoma. To nie są takie happy endy w stylu Żyli długo i szczęśliwie, i że na końcu jest ślub i, i dziecko jeszcze może, tak? czy, czy cokolwiek innego. Ale to są, to są bardzo gorzkie happy endy chyba. Takie, takie przynajmniej ja odbieram sam mm -hmm. wrażenie. Nie wiem, jak pisze prasa tak, o okay. tym, ale, ale takie odbieram wrażenie. I jest jeszcze jedna ciekawostka, o której, o której muszę wspomnieć w kwestii Ozu. Co prawda nie doczytałem w jakim stopniu tak, to może być prawda czy nie, ale to jest w takim razie to jest teoria, tak? ale prawdopodobnie albo istnieją przesłanki, by twierdzić, że Yazu Yazujiro Ozu był homoseksualistą. I mówiąc szczerze, jak się dowie o tym wszystkim, to zaczyna zauważać się kilka faktów w całej jego twórczości zauważamy między innymi dlaczego Noriko, Noriko z trylogii Noriko tak? dlaczego ona jest tak niechętna do małżeństwa dlaczego we wczesnym lecie trzyma sobie album z Katrin Hepburn nie wzdycha do niego wieczorami dlaczego, dlaczego Setsuko z filmu What Did The Lady Forget który, jest, który zresztą został potem zremakowany i w ten remake będziemy dzisiaj omawiać dlaczego ona uwielbia odwiedzać kluby gejszy, dlaczego ignoruje w ogóle mężczyzn wokół siebie. Te postaci w jakiś sposób mogą mówić o homoseksualizmie Ozu, w jakiś sposób pokazywać to, co, co on czuł w, w, tym, w tym swoim życiu i co on przedstawia na ekranie, bo ten ciągły konflikt, który przedstawia Ozu, czyli to, czy dać się zesfatać, bo bohaterki często są sfatane w tych filmach, nawet będziemy omawiali sytuację jednej, jednej z nich, czy dać się zesfatać i e, wieść, wieść życie w rodzinie z facetem, którego zupełnie nie znają, czy też opiekować się do końca chorymi rodzicami, e, czy to w ogóle jest realny konflikt, bo jeśli Ozu widział trzecią drogę, którą chciałby wybrać czyli po prostu żyć sobie tak z innym facetem, znaleźć sobie jakieś faceta, a nie mógł jej obrać, bo to były inne czasy, to może ten konflikt jest, może jest tam w tym wszystkim, w tych filmach, jakiś ten ukryty konflikt, którego my sami nie widzimy, bo nie zdajemy sobie właśnie sprawy z tego, z tego w jakiej ozu był sytuacji no ale no jak mówię, to jest, to jest tylko teoria, aczkolwiek, przeszedł mówiąc rzucająca mi bardzo światło na, na mm -hmm. całą filmografię tego twórcy Okej, okay, czyli prawdopodobieństwo jakichś jest, że to jest prawda, chociaż nie wiem jak, jak wygląda to w opracowaniach, bo ich nie czytałem zwyczajnie, ale, ale to, to co mówisz i ta argumentacja jakoś tam no, no przekonuje mnie, że to mogło tak być. Potraktujcie to jako jedną z interpretacji. <śmiech> Mniej prawdopodobną niż to co powiedziałem o szybkich wściekłych, Ale, <śmiech> <śmiech> ale jednak. Ale jednak, tak. Mm -hmm. No dobra, to może przejdziemy konkretnie już może do filmów, chyba, że jeszcze coś masz ogólnie do dodania i, i... Nie, bo, bo, ja już, bo ja już strasznie bezczelnie cię zagaduję, bo widziałem 25 filmów. <laughs> <laughs> już nawet nie, nie chcę, nie wiem, kurczę, od, od którego zacząć, które jeszcze wspomnieć. <laughs> tak. E, więc przejdziemy do jednego syna, zwłaszcza, że i tak ja to zacznę jeszcze wspomnieć o, o tym okresie twórczym, e, omawiając jednego syna. Mm -hmm. Dobra. E, jedyny syn opowiada: o dwójce bohaterów. Matce i synu. Syn, gdy go poznajemy, jest dzieckiem, które kończy podstawówkę. I marzy skrycie, żeby wybrać się do wyższej szkoły w Tokio, z której matka nie może sfinansować. Matka jest szwaczką w zakładzie, w zakładzie pobliskim, w którym zapracowuje się bardzo ciężko, żeby w ogóle ich utrzymać. Tak, bo to w ogóle, w ogóle rzecz się dzieje gdzieś na jakiejś głębokiej prowincji. I Tokio jest dla ludzi z tego miasteczka takim marzeniem. Poznajemy również, jak Chisu Ryu, ulubiony zresztą aktor Ozu, grający nauczyciela tego chłopca, sam wyjeżdża do Tokio w pogoni za takim marzeniem, za marzeniem, żeby tam zostać wykładowcą, by piąć się po szczeblach kariery, ponieważ w tej małym miasteczku, gdzie oni żyją, no nie ma szans większego na, rozw na rozwój. I to samo marzenie zaraża syna, który, który chce być tak w tej szkole wyższej w Tokio, i matka, powoli myśląc nad tym marzeniem, stwierdza, że dobrze, że sfinansuje dziecku, sfinansuje dziecku tą wycieczkę do Tokio, ten, tę szkołę w Tokio, żeby tam się rozwijało. I mija, nie wiem ile dokładnie lat mija, ale no to, już, to już prawie dobre, dobre 10 lat. No nawet, może nawet więcej. Może nawet więcej, kiedy spotykałem się ponownie, kiedy ten syn już pisze do matki, że już zrobił tą karierę tam w tym Tokio, że zaprasza ją w odwiedziny. I matka z tej swojej prowincji, z tej, tej wiejskiej miejscowości przyjeżdża, przyjeżdża do syna. Tam poznajemy, poznajemy ich dalsze losy. Mhm. Tak, no właśnie yy, pierwsze co mnie w tym filmie tak uderzyło, to tak jak już mówiłem realizacja nawet, nawet jeszcze zanim, zanim przejdziemy do omawiania treści to, to, to powiem kilka słów ze swojej perspektywy o, o realizacji. Ja za dużo w życiu niemych filmów, ani, ani początkowych, dźwiękowych filmów nie widziałem, więc może nie mam jakiegoś, jakiegoś punktu odniesienia wielkiego, ale ten film jest z jednej strony zrobiony bardzo skromnie, z, a, po prostu y, statyczny, ale to jest chyba domena OZU, właśnie statyczne ujęcia, prawda? Y, tak, tak. No. Że on rzadko, rzadko u niego kamera w ogóle się, się ruszała. Z tego, z tego, co wiem, ale y, w każdym razie bardzo mi się spodobał nastrój tego filmu poprzez realizację. To y, Często to są, to są ujęcia y, w, wnętrz, wnętrz właśnie tych, tych, tych japońskich domów. Y, ujęcia są y, robione z dołu przeważnie i, i to, mm -hmm. jest, to, jest, to jest właśnie ciekawe, bo w wszystkich trzech filmach, które widziałem, nie wiem, popraw mnie, jeśli, jeśli w innych tego nie ma, to właśnie... Y, są tak jakby ujęcia z perspektywy trochę jakby niskiego człowieka, jakby on tą kamerę trzymał na jakimś bardzo niskim statywie. No tak, to jest domena, domena no właśnie, To jest typowe, że zawsze ujęcia stara się, żeby były na wysokości tak 60 cm, mhm. Czyli na wysokości, na jakiej Japończycy siedzą na macie okay. podczas spożywania właśnie. posiłku. I to jest właśnie ta, ta japońskość już w samym stylu kręcenia. Mhm. I, właśnie, właśnie, I właśnie tutaj już mi się to tak rzeczywiście skojarzyło, bo, bo często widzimy właśnie siedzące postacie na matach. I tak jakby pokazane jest to... Yy, przynajmniej mi się to tak skojarzyło, że to jest takie pokazane z perspektywy dziecka trochę mimo, że tam nawet jeżeli bohaterowie nie są dziećmi, to to nie wiem czy to, bo to są filmy przeważnie trochę, trochę zmieniam temat ale mi się taka nasunęła właśnie myśl, mimo, że bohaterowie nawet nie są dziećmi, to to jest tak jakby taka tęsknota jego za rodziną, nie wiem czy nie za głęboką interpretację tutaj pod względem ujęć w pewnym sensie tak, idziemy w stronę tej interpretacji, która jest właściwa. Po, po, tego co, co mówiłeś poza anteną, czyli e, no, Ozu tęsknił za ojcem. Właśnie tutaj, tutaj... tak, tak właśnie, właśnie do tego miałem nawiązać, że, że czytałem niedawno, że Ozu tęsknił za ojcem. On się wychował bez ojca i całe życie tak jakby to mu doskwierało i na tego ojca, na tego ojca czekał. Bo z tego co czytałem, ojciec był komi-wojażerem, więc on liczył, że on pewnego dnia do nich wróci. Ale, ale chyba tak się nie stało. Więc, więc te, te ujęcia, ja to, ja to odbieram. Jako, jako właśnie no obserwacje tak jakby, tak jakby z perspektywy dziecka. On się może czuć cały czas takim, takim dzieckiem, które czeka na ojca trochę. No tutaj, tutaj też bohater w tym filmie się wychowuje bez ojca. Ma, jest sam z matką, więc no może, może to rzeczywiście ma sens. Ale wracam do, do, do, do, stricte do filmu. Bardzo mi się podobały te ujęcia na przykład suszącego się prania, domów. W, jeśli Potem już w Tokio tych, tych wszystkich fabryk w tle. Bardzo, bardzo fajny klimat to był. Budowało. i naprawdę nie, nie, nie przypuszczałem, nie spodziewałem się tego skromne to było, ale, ale bardzo te elementy były charakterystyczne i, i tak fajnie mi się to taki, taki trochę fajny poetycki nastrój wprowadzało to znaczy, no fajnie, że o tym wspominasz też o, o właśnie ujęciach Tokio, że Tokio, Tokio, tak jak bohaterowie dojrzewa w filmach Ozu, Ozu i tutaj on nie wybaczyłby sobie, gdyby jak kręcił już film w Tokio, a, krę a kręcił chyba prawie wszystkie, no trudno mi znaleźć filmy, których tam nie kręcił, to, to uwielbiał rzucić kamerą w stronę w stronę właśnie tego krajobrazu miasta i oglądając te po kolei filmy też dowiedzieliśmy jak to, jak to dojrzewa, no. Natomiast co do kwestii dziecięcych, no on też uwielbiał, uwielbiał umieszczać dzieci w sumie w swoich pierwszych filmach tam w rolach głównych, no. E, typu film Urodziłem się, ale no to jest, to jest to chyba najwybitniej oceniany z, filmu, z przedwojennych filmów Ozu. Więc może coś w tym jest, no, same, mhm. same ujęcia od dołu, no, zawsze były kojarzone i depetowane i ja to przyjąłem już tak, e, tak na, mhm. a po akademicku, że tak mnie nauczono, że to jest faktycznie jednak ta, ta perspektywa Japończyka siedzącego Aha, przy tym okay. obiedzie, bo domowy klimat jest y, no, stałym elementem, No tak? tak, to pewnie, W tych, na pewno. tych opowieści, mhm. no, rodzina i w ogóle właśnie te, te, zawsze, zazwyczaj się dzieje to we wnętrzach. Mhm. No, w jedynym synu to jest fajne, że często wychodzą, wychodzą na Często zewnątrz. wychodzą właśnie tak i tak sobie sobie się, też siedzą często właśnie na, na jakiejś tam polanie czy, czy czymś takim i w tle właśnie te, te fabryki widzimy takie tokijskie i tak, taki industrialny trochę ten klimat się robi w porównaniu z, tym, z tą prowincją, która, z której wywodzi się matka, chociaż tam też, chociaż tam też y, przemysł dominuje, ale, ale jednak troszeczkę naj, inaczej. Jest fabryka, jest jakaś tam tekstyliów fabryka, ale, ale to jest inny klimat. Tak, nawet wiesz, to całe miasto mm. przygniata bohaterów, no mm -hmm. bo to, to w tokińskiej opowieści to dosłownie już tak. Tak, tak, tak, właśnie. Mamy taki, taki symbol. E, tutaj w pewnym sensie może też tak być. No, nie, nie przeczę, że nie. Co prawda, sam tego jakoś nie zauważyłem, ale no, to jest myślę, że dobra droga do, do spojrzenia na ten film. No właśnie. E, Okej, okay. więc to. Więc chcesz omówić jeszcze, jeszcze ten film jakoś szczegółowiej, jeśli chodzi o treść, czy? Tak, myślę, że tak, że film zasługuje akurat na umienie, bo to, co jest wyjątkowe w tym filmie i od, od razu powiem, że ja uwielbiam ten film i wydaje mi się, że tobie też się podobał. Tak, bardzo mi się podobał. Jak sobie na szybko obliczyłem, to jest dla mnie piąte miejsce z wszystkich filmów no, no proszę. na 20, 25, więc to jest, to jest piątka pierwsza. To jest proza życia, po prostu tam mamy wszystkie życiowe wybory bez żadnego banału. Przypomnijmy sobie, kto, kto tam na początku kina kręcił, kręcił jakieś filmy o życiu, to często ulegał w przesadę, szedł w przesadę, a tutaj mamy historię, która mogłaby się wydarzyć, która się wydarza i która w zasadzie jest częścią wręcz naszego życia. Te wybory, tak. Wybory, które, przed którymi stają bohaterowie. Tutaj już nie analizując dokładnie, który wybór jak, ale ja sam pewnie stoję nad jednym z, nich, z tych wyborów tak, już w tej chwili. To jest, to jest fajnie skontrastowana opowieść o matce, która, która tak samotnie wychowuje syna I ona ma już swoje problemy I synu, który chce się uczyć Potem chce znaleźć pracę I, i piąć się po szczeblach zawodowych Ale zastanawia się czy warto Czy, czy, czy potem myśli też nad własną rodziną to są mhm. tak, bardzo, tak bardzo tutaj skumulowane pytania z naszego życia i przedstawione bez jakiegoś właśnie nagłych zwrotów akcji, nagłego atakowania nas jakąś tragedią. Tak, nie, nie filmowo zupełnie tak, jakby, tylko właśnie tak życiowo, jeśli można tak określić. W ogóle ten film jest strasznie aktualny. Ja, ja byłem w szoku, jak, że w latach 30. w Japonii były problemy które dzisiaj po prostu są chyba jeszcze bardziej aktualne, bo, bo ktoś, kto mieszka w małym mieście, na pewno się w dorosłym życiu, kiedy już ty. Chce wyjść na swoje, się boryka z problemami właśnie kiedy wyjeżdża na przykład, nie wiem, ktoś jak, z jakiejś tam wsi polskiej nawet do, do Warszawy, prawda, zdarza się takie sytuacje, gdzie, gdzie, no, chcę zrobić karierę, chce zostać kimś, ale, ale, no, ale no, wiadomo, no, miejsc pracy, ile jest, miejsc, ile jest chętnych na jedno miejsce pracy, jak to wygląda, czasami gdzieś yy, muszą, muszą pracować gdzieś w jakichś barach szybkiej obsługi, nie, nie wiadomo ile czasu, a, a jednak, no, czyli oczekiwania swoje, życie swoje, no I to on, on to tutaj świetnie przedstawił, tak właśnie subtelnie, bardzo skromnie, subtelnie i właśnie życiowo, bez żadnych wielkich tragedii, dramatów, yy, jakichś tam, nie wiem, nikt nikt się, nikt nie, yy, nie wrzeszczał na siebie, nie krzyczał strasznie, nikt się nie zabijał z tego powodu, tylko po prostu, no, no tak, jak, tak jak to wygl jak mogło wyglądać w rzeczywistości. Ten film się chłonie i nawet aktorzy, aktorzy jak są smutni, to nie pokazują tego jakoś od razu, nie, starają, nie. starają się uśmiechnąć, bo udają nie tylko przed, przed swoją rodziną w tym filmie, tak, ale udają też przed widzem, starają się ukryć uczucia przed, przed nami, a my musimy je rozszyfrować, sami musimy do nich dojść i wiesz... To, to, to do czego przyzwyczają mnie kino przedwojenne To jest często to, że aktorzy muszą być ekspresjonistyczni mhm. Że jeśli oni się gniewają, muszą krzyczeć Jeśli właśnie. są smutni, muszą się rozpłakać Tutaj tego nie ma, tu jest tak bardzo to subtelnie pokazane Tak, że... to właśnie pierwszy film z, Nie wiem, nakręcony przed Przed 40 rokiem, który ja widziałem Który pokazuje po prostu Bez tej, bez tej takiej slapstickowej Jeszcze naleciałości Z kina niemego przesady Takiej takiej ekspresji totalnej tylko, tylko no po prostu to jest wszystko tak pięknie stonowane, że, że, że się płynie przez ten film po prostu. Tak. Chociaż, co ciekawe, Ozu akurat uwielbiał slapstick, no ale Aha. wykorzystywał go tak tak, tak, jak, tak jak się wykorzystuje slapstick, jak już chciał uwarwić gagami. No tak, właśnie. Ja, nie, ja, jeszcze, ja jeszcze chyba slapsticku u niego nie widziałem, ale, ale chętnie zobaczę. Chociaż, chociaż powiem Ci jedną rzecz, jak już mówimy o, o, tym, o tej ekspresyjności aktorów, co będzie w sumie jedną chyba z największych wad dla mnie tego filmu, chociaż chociaż to jest marginalna rzecz, rola y, syna tego nauczyciela, który przychodzi i robi, robi jakoś, jakąś dramatyczną sytuację. Nigdy nie widziałem, żeby dzieci... Znaczy, nigdy nie wkurzał mnie dzieciak, który próbuje, y, który próbuje grać płacz jakiś. Po prostu tak, taki był irytujący, że, że miałem ochotę go strzelić w łeb. <grych> Dobrze, faktycznie znalazłeś duży wyjątek w Kiniozu. Już jak obejrzymy, urodziłem się, ale y, do dzieci u Ozu, faktycznie, jak... Jak udają płacz, to biorą pięści mm -hmm. i trą się po oczach i tak śmiesznie... I tak śmiesznie jęczą właśnie. Tak. I to, to, mnie, to, mnie, strasznie, to mnie strasznie irytowało, ale na szczęście to, to, to taka krótka, krótka scena, która właściwie nie była jakaś... Ale jeśli analizujemy już sceny, to dla mnie naprawdę arcydziełem jest, gdy oni odwiedzają tego nauczyciela... I tam jest jedno ujęcie na jeden przedmiot w jego mieszkaniu, tak, które jest wiemy. lekkim zerknięciem i absolutnie świetnie mhm. to zagrano. Wiemy, mamy mówisz, mamy raz chwilę trz trzaśnięte ujęcie i zaraz y, kamera się odwraca w stronę, w stronę tego bohatera. I tak jakbyśmy tylko zerknęli na to i od razu odwrócili wzrok, tak mhm. samo bohaterka mhm. odwróciła, bo zrozumiała, co znaczy to, co zobaczyła. I nie chciałam na to patrzeć, udawać, że ona wie. Tak, tak. I to jest świetnie ograne, naprawdę w współczesnym kinie brakuje mi takich pomysłów, a Tutaj mała, wielka scena. Mm -hmm, to prawda, też właśnie zwróciłem na to uwagę, jak to, jak to sprytnie było, było sfilmowane. Mówię, że ten film, tym filmem się oddycha, to jest element życia i bardzo fajnie się to ogląda. Zresztą, co jest, co jest ciekawe, też filmy o Zoom, można oglądać jeden po drugim, jeden po drugim. I yy, mimo, że to jest tylko i wyłącznie życie bez żadnych jakichś super dramatycznych yy, zbiegów, zbiegów zdarzeń, to naprawdę to jest zarówno lekkie, jak i świetne do analizy. Mhm. Lekkie, jak i ciężkie z drugiej strony, bo, bo, ten, bo ten film właśnie trochę, trochę muszę powiedzieć, mnie, mnie, mnie tak... No może nie przytłoczył, bo to za duże słowo Ale, ale wywołał, wywołał taką Trochę taki melancholijny nastrój I to chyba o to chodziło Nawet nie trochę, ale, ale całkiem melancholijny nastrój No tak, ten film jest lekki Ale jest również smutny I to trzeba powiedzieć, że Nie będziemy chcieli skakać I robić gwiazdy na podwórku Po tym filmie Po prostu siądziemy i się zastanowimy mhm. Ewentualnie nagramy podcast Tak <laughs> No, ale absolutnie, absolutnie polecam, to jest świetny przykład przedwojennego kina Ozu, które uwielbiam i i myślę, że, że dzisiejsi około 30-latkowie się, się świetnie w jego treści odnajdą. Absolutnie, jeśli ktoś, ktoś poszukuje właśnie w tych filmów w tym klimacie, to Tokiński Chór Ozu jest dla mnie jeden z najlepszych jego w ogóle filmów, jeszcze lepszy niż ten o mężczyźnie, który w wieku 30 lat, który nagle traci pracę. Mm -hmm. o, to też, to też <coughs> ciekawe. I musi być. K Kiyoshi Kurosawa nagrał na podstawie tego filmu jeszcze potem już taką uspółcześnioną wersję, która nie jest absolutnie remake'iem, bardziej jakąś trawestacją, nazywa się Tokińska Sonata i to też, to też warto zobaczyć. Ja te dwa filmy oglądałem, będąc na bezrobociu i po, po prostu człowiek nie może wstać z podłogi po takich seansach. No, no to na pewno, jeśli oddaje, oddaje sytuację życiową widza, to, to już w ogóle odjazd. no Dobrze, i przenosimy się 20 lat, prawie 20 lat później, czyli do filmu Smak ryżu z zieloną herbatą. Drugi film, który, który będziemy chcieli omówić, drugi film mniej znany, Ozu, te filmy mają na filmowie chyba mniej niż 100 głosów. No, się tak, teraz zobaczyłem, jedyny syn ma 128 głosów, a, a, mm. a ten drugi, nie wiem, by musiał zobaczyć. No Ale trochę teraz... ponad, ponad no, 100 no, głosów. No dobra, okej, okay, no tak. niewiele ponad. I jak wspominałem już, to, ten film to jest remake, remake filmu Ozu What did a lady forget? Nie, nie przytoczę japońskiego tytułu. Czyli, czyli to jest remake jego własnego filmu. On miał chyba to często w zwyczaju, że on poprawiał swoje wcześniejsze filmy często, tak? No zgadza się, no Weźmy za przykład choćby dryfujące trzciny. opowieść o dryfujących trzcinach 1934 roku. Która doczekała się w 1959 roku swojej odnowionej wersji. Bliskiej fabularnie, ale zupełnie odnowionej dzięki temu, że to było kino kolorowe. I to też jak kolor wpadł w kino, pojawił się w kiniozu, to też była zupełnie mhm. nowa jakość. Niby nic, ale on... zmieniło wszystko. Tak samo jak dźwięk zmienił dużo w Kinie Ozu, no. on dużo kolorowych filmów w ogóle zdążył nakręcić? Niewiele, bo tylko sześć filmów. No Natomiast smak ryżu z zieloną herbatą Jest niejako remake'em tego filmu Aczkolwiek e, no, Remake to może za dużo powiedziane Bo korzysta z podobnych wątków Punkt wyjścia jest taki sam Mamy tutaj przedstawione Małżeństwo, które e, Walczy z kryzysem I mamy sytuację, w której e, przyjeżdża do nich I zaczyna pomieszkiwać u nich e, Setsuko e, e, Siostrzenica kobiety W, w tymże małżeństwie i ona dużo zmienia. Do, dużo zmienia w ich życiu. No i obserwujemy tutaj y, bohaterów, którzy jak to w filmie Ozu spróbują sp rozwikłać swoje, swoje własne życiowe problemy. Setsu problemem w Setsuko jest w właśnie to, że to co pojawia się często w filmie Ozu y, czyli jest dziewczyną 21-letnią dokładnie, bo to było podane w filmie, która chce sobie jeszcze poddychać tą młodością, a już dorośli chcą ją swatać, bo Zwyczaj swatania jeszcze był bardzo popularny wtedy w Japonii, tak, aczkolwiek, tak, tak. aczkolwiek e, pojawiła się dla niego alternatywa, czyli znajdowanie samemu sobie. <grym> <grym> Te tak, kobiety mężczyzny. A, ale czy to było uważane za nieobyczajne jakieś, żeby kobieta sama sobie znalazła faceta wtedy? W latach 50. już wydaje mi się, nie, zresztą tą to tak e, przedstawia, natomiast to było jakieś starcie. Starcie kultury wcześniejszej starcie tradycji z tą nowoczesnością, z czymś, co można było odbierać jako niemoralne, ale to nie było jakieś takie wstydliwe e, wtedy. No. Mhm. Ja, ja miałem wrażenie, że, że żona tego faceta, zapomniałem imienia jej filmowego, ona, ona, ona taką mentalnie była też trochę chyba... Y... Była taka trochę nastoletnią, miała taką mentalność nastoletniej dziewczyny, bo cały czas się chciała bawić i pić z koleżankami. Zresztą, no ale to chyba dlatego, że chciała być jak najdalej od swojego męża i to była taka chyba chęć odreagowania, nie? W tym wypadku, jeśli chodzi o tę pierwszą wersję z przedwojny jeszcze to ona, ona w kwestii małżeńskiej przynajmniej nie była, nie była tak głęboka jak, mm -hmm. jak tutaj. Tutaj mamy. Czyli ten ja się... problem bardziej bardziej zgłębia oh. małżeństwa, tak? Tak, Ale... tutaj mamy już bardziej bardziej zaogniony ten konflikt zarówno małżeństwa, jak i w ogóle pokazane obie perspektywy. Tam mi się wydaje, że mężczyzna przeżej patrzył na to wszystko, a kobieta była przedstawiona trochę zdemonizowana w tej pierwszej wersji. Mm -hmm. tutaj, tutaj mężczyzna jest trochę gburem moim zdaniem, takim... Ale, ale się później okazuje, że, że, no, że nie do końca. To jest tak, tak, jak takie sprawy się mają jak na pierwszy rzut oka, ale na pierwszy rzut oka ja to odebrałem, że ona właśnie jest taką kobietą, która jeszcze się za dużo, nie wystarczająco się nie naimprezowała w życiu, a on, a on jest po prostu takim gburowatym zapracowanym gościem. Tak, bo nie powiedzieliśmy tego, ale oni zostali zeswatani Prawdopodobnie w młodym wieku, prawdopodobnie ten wiek siostrzenicy, która ma zostać zeswatana, no to nieprzypadkowo nie pada. Czyli prawdopodobnie też nie zdążyli się wyszaleć, Właśnie nie znali się i to jest mniej więcej, między innymi powodem tego kryzysu. No wydaje mi się, że OZU nie ocenia ich jakoś tak... tak. E Pochopnie. Tak, tak. On w ogóle chyba bardzo yy, się powstrzymywał w, w o jakimś jednoznacznej ocenie swoich bohaterów. On, on po prostu... Chociaż, chociaż później, później tak jedni opieprzają drugich, kto kogo, kogo to już, to już nie zdradzę. Ale no, wydawało mi się, że to to nosiło takie jakieś znamiona moralitetu i Aha. próbowania zepchnięcia szali, szali racji na jakąś stronę. Okay. Tutaj tego no. nie ma zresztą. Tutaj są tylko jakieś moje subiektywne odczucia, ale, ale, ale w tak... Jeśli patrzy na film szerzej, to on absolutnie tutaj nie faworyzuje jakiejś żadnej ze stron, że nie wiem, żona miała rację, czy mąż miał rację. Czy, czy to coś. znaczy, no, mam wrażenie, że w późniejszej części wydaje mi się, że w pewnym sensie faworyzuje ale podobało mi się strasznie, strasznie właśnie tam moment, kiedy kobieta idzie sobie napi się napić wódki kłamie mężowi, że idzie, idzie pomagać chorej przyjaciółce, która ma wyrostek robaczkowy. Właśnie, właśnie to był z tych, wiem, że milion razy w tym podcaście, powtarzam, że widziałem trzy filmy Ozu, ale, ale <śmiech> to jest mój punkt odniesienia. To jest najzabawniejszy z tych filmów, które widziałem. One, one raczej tamte, tamte były tak w kierunku dramatu mocniej pociągnięte, a tutaj, a tutaj mamy dużo elementów komediowych. Tak przynajmniej to odebrałem, że, że na właśnie nawet ta, ta scena, która, którą mówisz, jak ona oszukuje męża, <grafy> że opiekuje się chorą przyjaciółką. Bo najpierw, najpierw chciała skłamać, że, że chora jest inna osoba, później... <grafy> ale wyszła komedia. <grafy> tak, komedia. Tak, właśnie, później się okazało, że jednak nie. A Mąż chyba te kłamstwa już dawno jej przejrzał, ale on po prostu jest tym zbyt zmęczony, żeby, po, żeby się, się kłócić o to i po prostu macha na to ręką. Tak to wygląda, bo, bo nawet rozmawia z nim przez telefon i mówi, że, że właśnie ma taką sytuację, że musi się opiekować chorą koleżanką i wróci do domu jutro. Po czym odkłada słuchawkę, chce zadzwonić, żeby, żeby domówić więcej Saka. Okazuje się, że on się jeszcze nie rozłączył i tak, to tutaj mamy znamiona gagłę właśnie, no, właśnie, przy czym, przy czym taki... ta scena, w której mówisz mhm. nie, że odebrałeś trochę negatywnie bohaterkę, Aha. to ja zauważyłem w niej coś, coś naprawdę wyjątkowego, że wiesz w generalnie amerykańskie kino na przykład, nie, nawet kino noir w ogóle nie dawało w takich kwestiach głosu kobietom, a tutaj kobiety mogły sobie usiąść przy, przy wódce i po prostu porozmawiać o swoich potrzebach, czemu mężowie według nich tak. je, ich zaniedbują, je zaniedbują rację, mhm. Oczywiście w amerykańskim filmie tego, tego długo długo nie było, a tutaj no 52 rok i, i rzeczywiście bardzo, bardzo otwarta jest ta kwestia. I, i Kobieta też tutaj jest równą, tak jakby równą stroną konfliktu. No, no właśnie. <śmiech> konfliktu. No tak, no można chyba tak <śmiech> na powiedzieć. Na skalę światową. Przepraszam, <śmiech> <śmiech> musiałem wyolbrzymić. Tak, generalnie, generalnie wiesz, może szowistycznie to zrozumiało, że dali głos kobiecie w tym filmie, tak? Ale, ale, ale, to, ale to nie było częste, przynajmniej, przynajmniej w takim kinie, który, który ja do tej pory się spotykam z tego okresu. Ja rozumiałem tak, te zastrzeżenia. Faktycznie oboje mi się wydawali w pewnym, w pewnym sensie takimi czarnymi charakterami, w tym i nie dziwiło się, że mają ten konflikt, skoro mieli takie ani inne problemy, skoro podchodzili do siebie w taki ani inny sposób. Potem mam, nadzieję, mam wrażenie, że OZUS zaczął faktycznie przyznawać je, jakiejś stronie rację, potem y, zdaje mi się też, że zaczął ten konflikt łagodzić w jakiś prosty sposób, no ale to już nie zdradzę jak to wygląda, w każdym razie to co, idzie, co się dzieje potem jakoś mnie zawiodło w jakiś sposób i y, też y, przyczepić się mogę do tego, że cały wątek swatania Setsuko no, został tutaj bardzo, bardzo łatwo poprowadzony. No tak ten, naprawdę... Właśnie ten wątek mi się, mi się niezbyt podobał. Jakoś tak nie do końca nie, do końca to było dla mnie, y, zde, nie, nie zdecydował się tak jakby Ozu, czy, czy, czy rzeczywiście chce uwypuklić to, to postać Setsuko, czy, czy bardziej skupić się na małżeństwie. I to w pewnym momencie taki, jakiś taki rozdźwięk widziałem w, w filmie, ale, ale później w, w trzecim, no też nie wiem, czy można na trzy akty ten film podzielić, ale, ale w każdym razie w ostatnich, w ostatnich sekwencjach filmu znowu, znowu małżeństwo wysuwa się na pierwszy plan i to, i, to, i to tak, i okazuje się, że to, to inko, ich konflikt był w tym filmie najważniejszy, a, a, a ta postać, postać suko była tak jakby trochę, trochę z boku. No na doczepkę. Po prostu zjechała nagle na dalszy tor, jadąc, jadąc razem z tymi wszystkimi postaciami, nagle, nagle zniknęła w tym filmie. Po prostu namnożono tutaj bohaterów i trochę zbagatelizowano. A zwłaszcza, że ja mam dla porównania tą pierwszą wersję. Gdzie postać Sesuko była naprawdę jedną z moich ulubionych postaci Ozu. E, już, już mówiłem, sugerowałem, że tak, że prawdopodobnie mogła być lesbijką, ale też była taka przebojowa, taka e, faktycznie upijała się, nie zwracała uwagi na prawidła starszych i naprawdę taka typowa buntowniczka i bardzo, bardzo fajna, fajna postać w wersji pierwotnej, a tutaj myślę, że odebrany i pazur. Okej. Okay. Ale no, ja mam to porównanie, bo tam wydaje mi się, że postaci szły jednym torem, chociaż znowu w pierwszej wersji konflikt małżeński był tak łatwo uproszczony, Aha. że to bolało, jak, obejrza jak, bo mhm. jak obejrzałeś ostatnie sceny, to bolało, że to po prostu tak, a nie inaczej się skończyło. No. I nie ma filmu. No, no tutaj też, też powiem, że, że ten film dalej, dalej porusza takie właśnie życiowe kwestie, i też się doskonale odnalazłem w tym filmie, też nawet, nawet z racji swojego stanu cywilnego. Tak. I, i, i też, też też już mój staż małżeński jest spory, więc, więc już ten staż jest jakiś tam, więc, więc też jakieś tam kryzysowe momenty zdarzają, więc, więc no, się odnalazłem dobrze w tym filmie, ale miałem mam wrażenie, że. Jednak, mimo wszystko, w porównaniu z jedynym synem, choćby, który, który był bardzo do, rzeczywiście dotykał tego życia, tak, tak w stu to tutaj jednak te pewne, właśnie jakieś przerysowania, uproszczenia już, już, mi, już mi tutaj trochę zgrzytały. Tak, no, ja nawet powiem, że to jest jeden ze słabszych filmów Ozu z tego okresu, czyli lat 50. Słabszych to nie znaczy złych. Tak? Nie, to nie jest zły film, absolutnie. Mhm. To, więc, to to jest całkiem niezły film. Natomiast no wydaje mi się, że już nawet problem konfliktu małżeńskiego. Uh -huh. Bardziej mi się podobał film Wczesna Wiosna z takiego mrocznego okresu OZU. Tak się tak kilka osób się wyraziło. Nie wiem, czy to występuje w obiegu ogólnym e, wśród filmoznawców taki, taki termin. No. Natomiast film Zmierzch nad i Wczesna Wiosna właśnie e, plasują się w tym, e, w tym nurcie kinemakeografii OZU. I tam e, to, to wszystko, ten konflikt był jeszcze bardziej dramatyczny, jest, jeszcze bardziej był takim roczny W ogóle wyjściem z całej historii e, była śmierć dziecka, więc e, to, już, to już w ogóle był bardzo mocny start e, do, do rozpoczęcia opowieści o kryzysie. No. Natomiast smagry z zieloną herbatą jest troszkę... Hm, no w, Mógłby być, mógłby być e, ciekawszy, gdyby nie mnóstwo uproszczeń, gdyby nie to, że... Tam dużo postaci niby odgrywa jakąś rolę, a później yy, przestaje, że pojawiają się zbyt epizodycznie. Dlatego nie gra mi to jako całość, nie gra mi to jako taki przemyślany film, nie gra mi to jako to, coś takiego, co też by jakoś dotykało to, tak, to życie tak mocno, jak, jak dotykał właśnie Jedyny Sen, nie? Bo jest to, to, się to taka z tobą. Doza, doza sztuczności. Jest, jest. No. To da, się, da się jednak trochę, trochę wyczuć, mimo że y, fajnie, że poznałem Ozu trochę z takiej strony lżejszej. Że rzeczywiście może, może stworzyć jakieś takie y, sytuacje, y, które są cały czas w jakimś stopniu y, życiowe, ale jednak mają jakieś znamiona kina gatunkowego. Tak mm -hmm. jak tutaj w przypadku komedii, nie? no ale to jest w ogóle fajne, że co się odlecze, to nie uciecze, że Ozu i tak powtarza te motywy rodzinne tak często, że jeśli coś nam się nie podobało, to on czasami poprawia, to w następnym mm -hmm. filmie. Właśnie, rąc, czy robiąc autor remake, tak? I to, to też nie jest złe, że on remake'uje swoje własne opowieści, bo e, ten, ta pierwotna wersja, tak, Smak ryżu z zieloną herbatą z wojny, e, to ona też e, no, wymagało pewne, pewnego dopracowania i tutaj w pewnym sensie dopracowano. to. to Okej, okay, jest... jeden, jeden wątek dopracowano i nie, inny trochę spłycono z tego, co mówisz, tak? No niestety, no, taka, taka, taka jest konsekwencja tego, co zrobił w tym wypadku OZU, no ale, ale polecić polecam, polecam. Zwłaszcza, że jako ciekawostkę nawet to się ogląda fajnie, w, nawet jeśli plasuje się to gdzieś u mnie na końcu dopiero tego w ogóle rankingu w prywatnego OZU, to i tak... Fajnie, że to powstało. Pokazuje, że ten reżyser ma jakiś kunszt, że poniżej pewnego poziomu nie schodzi. No zgadzam się. To Naprawdę cieszę się, że obejrzałem te, te dwa filmy i na pewno po nich... Będę chciał zapoznać się z nimi jeszcze bliżej, obejrzeć, obejrzeć więcej może nawet nawet i też przekonałeś mnie, że, że nie, nie zawsze y, trzeba koniecznie sięgać w pierwszej kolejności po te najbardziej znane i polecane filmy, tylko można właśnie sięgnąć gdzieś po jakieś takie troszeczkę mniej, mm -hmm. y, mniej ograne, że tak powiem, tytuły, nie? Tak, Ja tutaj jeszcze żongluję tytułami, ale Ja mam wrażenie, że naj najlepszego filmu Ozu jeszcze nie obejrzałem ja, ja wspomniałem tutaj taki tytuł Zmierzch nad Tokio <głos》> I oceny moich znajomych, opinie moich znajomych To jest mało znany film, to, to, to ma 80 głosów Na filmwebie, nie wiem na ile na IMDB Ale oceny moich znajomych są naprawdę Olbrzymie no, To jest strasznie doceniany film Także czuję, że jeszcze na mnie czeka Najlepszy film Ozu tak Jakoś, jakoś gdzieś wewnątrz no. Ale zobaczymy Okej, okay. jeszcze ja jeszcze może powiem, yy, że ostatnio yy, obejrzałem z okazji tam yy, właśnie tekstów na pełną salę, gdzie opisywaliśmy konkursowe filmy w Kanto. Obejrzałem z tej okazji kilka filmów reżysera koreańskiego Hong sang Soo, którego się właśnie do ozu często porównuje i po, po obejrzeniu tokijskiej opowieści zupełnie nie wiedziałem dlaczego, ale po smaku ryżu z zieloną herbatą już yy, znalazłem parę cech wspólnych, więc, yy, więc, rzeczywiście, yy, więc rzeczywiście można tych dwóch reżyserów myślę zestawić ze sobą. Yy, no, yy, u obu często pojawia się alkohol. I tu... <laughs> tak, a w tym, w tym samym kontekście, bo mm -hmm. w sensie, w sensie no, łozów w sumie zawsze się pojawia jako coś, faj, coś fajnego, ale, Aha. ale można zawsze to, to potem porównać do jego życia mm -hmm. i zobaczyć, że niekoniecznie, że to jest akurat takie mrugnięcie do nas okiem. To takie kurde nie, nie jakieś przyjazne. <laughs> Tak, tak. Więc, więc, więc też poszerzyło to trochę moje, moje filmowe horyzonty jednak. Szkoda w ogóle, że od tego nie zaczęliśmy, ale Ozu obecnie to jest tak ceniona marka, że no Bergman Felini Fellini stoją obok niego. O, obok niego, jak się już wymienia tych najwybitniejszych reżyserów. No. Natomiast nie zawsze tak było. Zawsze to kińska opowieść była bardzo ceniona w wielkich ranki rankingach wielkich filmów. Ale Ozu w sumie dość późno dotarł i do nas, do Polski i w ogóle usłyszano o nim na świecie. No wiadomo, że Wim Wanders na przykład nakręcił o nim dokument w mm -hmm. 85 bodaj roku. No tak, słyszałem o tym dokumencie. Tokio Ta, Ga, tak? Tak, Tokio Ga, dokładnie, mm -hmm. zgadza się. No, trze trzeci boks filmu Wandersa niestety gdzieś szybko zniknął z obiegu i, i może chodzi mm -hmm. po Allegro za 500 zł, no, ale niestety nie mam okazji go zdobyć. Natomiast Ozu e, no, jest dopiero teraz odkryto jak wielki, jak wielki jest jego talent, jak wielkie on, są pola interpretacji jego kina, jak w ogóle wielki to jest reżyser. A mm -hmm. wcześniej, no wcześniej e, trochę, trochę był ignorowany, i cieszę się, że e, między innymi Nowe Horyzonty sprowadziły do nas, do nas te filmy. No w 2003 roku była retrospektywa OZU. Między innymi Gutek Film wydał boksy w sumie w Polsce e, tego reżysera. Co prawda, boks skupiający się tylko i wyłącznie na ostatnich dokonaniach filmowych i to nie wszystkich, nie po kolei. A troszkę dziwnie się ogląda tych filmów o porach roku bez znania późnej wiosny i wczesnego mm -hmm. lata który, których nie ma w boksie no ale fajnie, fajnie, że można to kupić ja to kupiłem za 41 zł chyba no, w księgarni, więc to jest 6 filmów za 41 zł no. polujcie, polujcie, poznawajcie Ozu yy, nawet, jeśli, nawet jeśli nie pokochacie tego kina, bo to jest yy, też takie skromne kino troszkę przytłacza tym, że dzieje się często w pomieszczeniach i oni kadają, no gadają, tak, gadają. Tak, to też trzeba, trzeba być otwartym dosyć na, na, na właśnie takie kino, bo, bo oglądałem chyba tokijską opowieść, tak próbowałem oglądać z żoną, to powiedziała, że nie jest w stanie tego, tego oglądać, chyba usnęła po 30 minutach, ale, ale to kwestia jest nastawienia, bo, bo naprawdę wydaje mi się, że, że, że po prostu nastawiła się, że będzie oglądać stary japoński film po prostu i, i tyle. A bardziej otwarte, otwartych w otwartym kinomanom to na pewno, na pewno myślę, że cokolwiek na pewno z jego filmografii przypadnie do gustu, mimo, że z tego co widzę, to są cały czas właściwie te same tematy. Czy on nakręcił w ogóle jakieś kino takie czysto gatunkowe, nie wiem, czy skręcał gdzieś w kierunku jakiejś gangsterki, o, czy... Fa czy... Fajne, fajne pytanie. Tak, Kobieta z obławy to jego film gangsterski. I ciekawostka, tam się rusza kamera częściej niż Aha, normalnie. Okej. Okay. <laughs> tutaj, tutaj widziałem kilka ruchów kamery w tym smaku ryżu z zieloną herbatą. To, to, to też mnie zdziwiło. <laughs> No, ale w ogóle w Kobiecie z Obławy, jak kamera zaczyna się ruszać i, i normalnie prawie master shot robi, to, to, jest, to jest szok, jak Aha. się pozna. No. Okay, A pierwszy, czyli... film, pierwszy no. film Ozu w ogóle, który nakręcił, to jest film samurajski. A, to no jest mie Miecz Pokuty z 27 roku, niestety zaginiony. Czyli, czyli nie zawsze w jego filmach siedzieli pili herbatę. No. Nie, nie <śmiech> zawsze, ale, ale, głównie, ale głównie. I też Kobieta z Obławy jako film gang gangsterski, to nie, jest, to nie jest aż tak dobry film jak jak okay. można, można by przypuszczać, można by Nie, czyli, czyli, czyli jednak te, te tematy przede wszystkim rodzinne, jakieś takie z, y, przybliżenie, znaczy s, bliższe spojrzenie na, na, na właśnie rodzinę i na, na ogólnie z, y, ludzi, jako relacje, no, relacje tak. międzyludzkie. No, można powiedzieć, to jest jego chyba taki y, konik. I, no zgadza się, no zgadza się. No tak, tak jest, yy, tacy reżyserzy mhm. są potrzebni. Oczywiście. Nie, nie gwarantuję wam, że spodoba się, wam się to tak jak Felini, ale może? Mhm. Może, czemu nie? Może tak, jasne. Zawsze warto spróbować uważam. Chyba, chyba od nas właściwie tyle na dzisiaj, nie? Tak, Myślę, że dobiegamy do końca. Ja myślę że, że fajnie, że co prawda nie do końca składnie, ale gdzieś tam powyrzucaliśmy te wszystkie ciekawostki OZU. Wy to mam nadzieję jakoś połączycie, zainteresujecie się tym, co, co powiedzieliśmy. Wybraliśmy specjalnie dla was filmy, których prawdopodobnie nie widzieliście. E, albo zobaczycie dopiero na końcu swojej drogi z OZU, bo wydają wam się mniej ciekawe. No mm -hmm. ale to specjalnie tak. Specjalnie tak, żeby spo, po prostu odkrywać jakieś kino przez ten podcast. Mam nadzieję, że nie Czujecie potrzebę, żeby zawsze słuchać o tym, czego, co już widzieliście. Mam nadzieję, że odkrywanie tego kina i czytanie o nim e, to też jest jakaś frajda, bo między innymi dlatego właśnie to nagrywam, Pewnie. że ja uwielbiałem na początku. Na początku nie miałem filmów, na początku byłem dzieckiem, któremu nie, rodzice nie pozwalają oglądać wszystkiego. Mhm. Miałem za to stosy Faj katalogów wideo, stosy książek i tak się nagręcało to zainteresowanie i w ten sposób chcę Was też zachęcić do OZU. Najpierw posłuchajcie z czym to się je, a potem z czym się je ryż z zieloną herbatą <grych> tak. tak. a potem możecie sprawdzić. Co to, żegnamy się następnym nie wiem jeszcze o czym będzie następny podcast, na razie nie mamy konkretnego planu ale, ale to się jakoś wyklaruje w każdym razie spodziewajcie się nas jeszcze za tydzień myślę, że, że regularność pozostanie. Więc czekamy na Wasze komentarze Słuchajcie nas dalej, e, czekajcie na kolejne podcasty. Staramy się rozwijać, e, obierzemy, o, na pewno obierzemy kiedyś jakąś drogę, którą <laughs> wiemy, że będziemy podążać, a Właśnie. na razie szuka, szukamy. Na razie szukamy i szukamy we wszystkim. i no. Próbujemy wszystkiego. także. No i zaglądajcie na pełną salę. Zaglądajcie na pełną salę. No, trzymajcie się, cześć. Cześć. No to co? Tak? Yy, o czym jest, tak? O czym jest jedyny syn? O, jedy o jedynym synu. <głos> <głos> Jego e... matce. Weźmy na przykład późne chryzantemy, które, późne chryzantemy to jest ten Mizoguchi. <głos> Czekaj. Eee, dryfujące trzciny. <głos> miałem radio, w którym czytałem i miałem programy telewizyjne, w których słuchałem o filmach.